Jest 21. tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Od jutra obniżka cen paliw na stacjach. To efekt rządowego pakietu CPN. Przepisy wprowadzają też ceny maksymalne. Decyzja w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego odłożona. Prezydent daje sobie jeszcze czas na analizy. Zamknięcie miejskiego basenu w Iławie na Mazurach. Powód Legionella wykryta w prysznicach. Kierowcy czekają na ten moment. Od północy zaczną obowiązywać ceny maksymalne paliw, co ma powstrzymać drożyznę na stacjach benzynowych. Cena litra bezołowiowej 95 ma nie przekroczyć 6,16 zł, a oleju napędowego 7,60 zł. Maksymalne ceny paliw na stacjach będą wyliczane codziennie na podstawie średnich cen hurtowych od pięciu największych hurtowników. Do tego należy dodać koszty operacyjne stacji, marżę sprzedażową oraz obniżone stawki VAT-u i akcyzy na paliwo. Kontrolą cen na stacjach paliw zajmie się Krajowa Administracja Skarbowa. Powiedział minister energii Miłosz Motyka. Jeżeli cena na stacji będzie przewyższała cenę maksymalną, to tutaj oczywiście każdy przypadek będzie oddzielnie oceniany, ale będą podlegały takie podmioty karzej. Sprzedawca, który przekroczy cenę maksymalną może dostać nawet milion złotych kary. Ceny paliw na następny dzień będą publikowane około południa. Michał Makowski, Polskie Radio. Dziś jednak nie poznamy decyzji prezydenta w sprawie ślubowania nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. W piątek rzecznik głowy państwa zapowiedział, że Karol Nawrocki ma poinformować o działaniach w tej sprawie po powrocie z USA. Wizyta już się zakończyła, ale decyzji nie ma. Sprawa wymaga jeszcze analiz, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceszef Kancelarii Prezydenta Adam Andruszkiewicz. W najbliższych dniach podejmować tę decyzję o tym, jak dokładnie będzie wyglądał przyszły Trybunał Konstytucyjny. Ja bym sobie życzył jednak tego, żeby rządzący pozbyli się hipokryzji, którą się wykazywali przez latnie lata, bo kiedy mieliśmy legalnie wybieranych sędziów TK, oni kwestionowali ich legalność, kwestionowali w ogóle wyroki. im wybrał nowych sędziów w Trybunału w połowie marca. Rządzący zapowiadają, że jeśli prezydent nie przyjmie przysięgi, będą szukali innych sposobów, by sędziowie mogli rozpocząć pracę. To drugi śmiertelny wypadek z udziałem żołnierzy UNIFIL w ciągu ostatnich 24 godzin. Na południu Libanu zginęło dwóch wojskowych z misji stabilizacyjnej ONZ. Kolejnych dwóch jest rannych. Szczegóły Milena Rashid trzechap. Uczestniczący w patrolu dwaj żołnierze indonezyjskiego kontyngentu zginęli na miejscu. Kolejnych dwóch zostało rannych. Wybuch o nieznanym pochodzeniu zniszczył ich pojazd niedaleko miejscowości Bani Haiyan, przy granicy z Izraelem. W pobliżu trwają walki Hezbollahu z armią izraelską, ale wojska ONZ nie biorą w nich żadnego udziału. Nikt nigdy nie powinien ginąć służąc w sprawie pokoju, głosi oświadczenie misji ONZ w południowym Libanie. Źródło eksplozji nie jest znane. Unifil zapowiedział śledztwo w sprawie wyjaśnienia okoliczności zdarzenia i wezwał wszystkie strony konfliktu do przestrzegania prawa międzynarodowego i ochrony bezpieczeństwa błękitnych hełmów. Z kolei wczoraj na południu Libanu lekko ranny został polski żołnierz. w pojazdu wojskowego wybuchła mina Pułapka. Tragedia w amerykańskim Teksasie. W szkole średniej w miejscowości Bolwardy, niedaleko San Antonio, 15-letni uczeń postrzelił nauczycielkę, potem popełnił samobójstwo. Ranna kobieta została zabrana do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Do zdarzenia doszło rano czasu miejscowego. Uczniów szkoły ewakuowano do innej placówki, skąd mogli odebrać ich rodzice. W Iławie zamknięta została miejska pływalnia. W trakcie kontroli wody znajdujących się w szatniach prysznicach wykryto legionelle, przekazał powiatowy inspektor sanitarny Maciej Mikołajczyk. Jest to wysokie skażenie i unieruchomiliśmy prysznicę. Decyzja została wydana dziś i obowiązuje do końca kwietnia. To były aktualności programu pierwszego polskiego Radia. Pogoda. W nocy deszcz popada na pomorzu zachodnim, na południu, wschodzie i południowym wschodzie kraju. Na pogóżu i w górach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na podchalu, minus 1 na północy i zachodzie plus 2 w centrum do 6 stopni na wschodzie. Klimat. Jakość powietrza w większości regionów kraju jest dobra lub bardzo dobra. W duńskiej Woli, Krakowie, Otwocku i Konstancinie-Jeziornie umiarkowana, a dostateczna w Łomży i w Białym Stoku. W tej chwili 10% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. Można normalnie korzystać z prądu. Jedynka. Polskie Radio. reklama. Ależ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 Reklama Autopromocja Cztery pory roku Jaką decyzję podjąć? Jak to zrobić? Wątpliwości dręczą i w ważnych i w drobnych sprawach. Czym jest szum decyzyjny i jak sobie z nim radzić? Jak nauczyć się podejmować decyzje spokojniej i pewniej? W czterech porach roku także Wielkanoc na horyzoncie, a więc Wielkanocne kartki pocztowe i jajka. Zdrowe czy nie bardzo? Cztery pory roku. Jutro od dziewiątej. Zapraszam. Agnieszka Kunikowska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Nie pruć na godło, należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać, nie pruć na godło, ojczyznę kochać, trzeba jej szanować, nie depkać pragi. nie pruć na kotło, należy też coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać, nie pruć na godło. Polskie Radio. Jedynka. Słuchają Państwo Jedynki Polskiego Radia. Dobry wieczór. Helena Wolińska, działaczka komunistyczna w PRL-u prokurator wojskowy, to w powszechnej świadomości symbol zbrodni stalinowskich. Oskarżana dziś o pozbawienie wolności 24 żołnierzy AK, w tym słynnego generała Augusta Fildorfa Nila, szefa legendarnego KDW, doczekała się wreszcie swojej biografii. O tym, jak pisać o osobie kontrowersyjnej, samemu nie będąc atakowanym jako jej obrońca, Porozmawiam dziś z Katarzyną Kwiatkowską-Moskalewicz, autorką książki Stygmat. Helena Wolińska i Włodzimierz Brus, biografia. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór państwu. Oprócz tego, że y, Helena Wolińska jest dzisiaj symbolem zbrodni komunistycznych, jest również przykładem zbrodni nieosądzonych, jej ekstradycja do Polski, takie starania były podejmowane od 1998 roku, nie udała się. I mimo, że tego sądu nad nią nie było, wyrok w jej sprawie w zasadzie już zapadł. Sprawa jest jednoznaczna i oczywista. Wolińska to zło wcielone. Sam zamieni się teraz w stalinowskiego śledczego i zapytam cię wprost, jakiej zbrodni ty dopuściłaś się, pisząc jej biografię. Według osób, które zwłaszcza nie przeczytały książkę, bo, książki, bo pierwsza recenzja tego typu pojawiła się, wydaje mi się, na jakimś portalu Lubimy czytać dwa tygodnie przed premierą, dopuściłem się zbrodni wybielania stalinizmu. Ale jaka była Twoja reakcja? Zdenerwowanie? Uśmiałaś się? Czy, czy coś w tym jest? Nie, absolutnie. Po pierwsze, nic, niczego w tym nie ma. Natomiast jakby nie spodziewałam się pewnie innych reakcji, zwłaszcza a priori? Bo. To, że jakby widać, bo to też jest taka, że osoby, które przeczytały tę książkę, mogą mieć do niej pewne zarzuty, może im się coś nie podobać, co jakby, czy też pewne naświetlenie sprawy z jednej, drugiej strony, o czym możemy też dyskutować. Natomiast tutaj wydaje mi się, że... Osoby, które przeczytały tę książkę, no już raczej nie szafują właśnie tym wyświetlanym stwierdzeniem, że wybielam stalinizm. Natomiast osoby, które, po których widać, że jakby nie sięgnęły do książki, tylko bazują na pewnych swoich założeniach, to właśnie powtarzają powtarzają mm. tę frazę, która właściwie do końca nie wiadomo, co oznacza też, bo to nie, raczej nie ulega większemu rozszerzeniu, wiesz. Zacznijmy od y, winy największej Heleny y, Wolińskiej. Od 17 dni ona była już szefową y, Wydziału 7 Nadzoru Prokuratorskiego Prokuratury Wojskowej i wtedy wydała wniosek, ten słynny wniosek o tymczasowe aresztowanie generała Nila. Wniosek był podpisany niechlujnie, tam nie wypełniła różnych rubryk, nie podała powodu zatrzymania ani opisu czynu. No wiadomo, że to był tam paragraf 86 punkt 2 Kodeksu Karnego, czyli kto przemocą usiłuje zmienić ustrój, tam podlega y, karze. Czy ona miała na to dowody? że generał Nil chce zmienić ustrój sił. Nie wydaje mi się, to znaczy oczywiście tutaj bazujemy na, ja jako historyczka, staram się formułować pewne opinie przede wszystkim na źródłach, natomiast źródła w pewnych sprawach milczą. I oczywiście tutaj jest wielkie pytanie, czy Wolińska dostając jakby z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego zapotrzebowanie na tak zwany tymczas, Dostała do tego potrzebną dokumentację, i wydaje mi się, że nie dostała, w tym wypadku wydaje mi się to z dwóch, znaczy wydaje mi się to z dwóch powodów, ponieważ taka też była praktyka często. Mm, no Ministerstwo się bezpieczeństwa publicznego. Nie tylko że się składało, ale przede wszystkim tam, jakby to też wynikało z tego konfliktu, który trwa, i w którym Wolińska bierze udział po stronie prokuratury wojskowej, żeby ją wzmocnić, ponieważ jakby od początku istnienia tego systemu mm. były. Duże napięcia między Ministerstwem Bezpieczeństwa Publicznego, zwłaszcza tym wydziałem śledczym, a właśnie prokuraturą wojskową, ponieważ Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego traktowało prokuraturę jako formę, taki, taki, taką instytucję podrzędną, która miała znane, wypełniać, tak, tak dokładnie. W związku z tym, między, tak, więc z... ona brała aktywną rolę, jakby grała aktywną rolę w próbach wzmocnienia prokuratury, to było z jednej strony, ale jakby z drugiej strony, no jakby w takim codziennym, funkcjonowaniu, w większości przypadków jakby godziła się ze stanem faktycznym, a stan faktyczny w tym momencie, w 1950 roku, bo później wyszły różne tam zarządzenia, o których wpiszę w książce, to mogą Państwo tutaj sięgnąć po wszystkie dokładne szczegóły, na które nie ma teraz czasu. Praktyką było to, że po prostu bezpiecznicy przychodzili bez papierów. Przychodzili po prostu po podpis. Daje ten tym czas, prawda? Ale jest jeszcze drugi powód, przerwałeś mnie, ale tutaj szybciutko powiem, że ten drugi powód brzmiał, że po prostu jakby kwalifikowali Kwalifikacja czynu, o który został, jakby, właśnie ten, pierwotnie w prokuraturze wojskowej, która została przypisana Fildorfowi, zupełnie szła w poprzek, jakby, linii śledztwa, które mm -hmm. szło, ponieważ tutaj ten artykuł dotyczył działania powojennego na szkodę nowego państwa i nowego systemu, a śledztwo od początku właściwie dotyczyło jego działalności w wtedy, działalności bo to jest okupacyjnej. Ważne. To jest ważne, że yy, yy, wsadzono go. Tymczasowo za coś innego, a śledztwo poszło w zupełnie inny, inną stronę. Ona później przedłużyła mu ten areszt, tak. mimo że tych materiałów obciążających nie było. No a później się zmienił powód tego aresztowania. No i... Zmienia się kwalifikacja, kwalifikacja. ale przede wszystkim zmieniła się prokuratura. Bo sprawa przeszła do e, wymiaru sprawiedliwości cywilnego. Cywilnej, z wojskowej na cywilną. Dokładnie tak. Właśnie. I teraz twoim zdaniem... Ona traci kontrolę już nad tym śledztwem? Absolutnie. Absolutnie. To jest, ma to fundamentalne znaczenie. Jeżeli jakby to jest, to jest bardzo istotna rzecz, jeżeli w ogóle mówimy o instytucjach państwa polskiego, jakby też komunistycznego przede wszystkim, ale myślę, że nie tylko, że jakby i rozdzielenie tych funkcji, tak, rozdzielenie tej podstawowej, chociażby tego podstawowego działania właśnie na no, sprawy cywilne, wojskowe, no to są inne kompetencje, inni ludzie, inni funkcjonariusze. To w takim razie jak ty widzisz jej winę w sprawie Fildorfa? Ona... Nie była bezpośrednią sprawczynią, o co się oskarża, bo jakby sprawa Fildorfa dotyczyła jeszcze od początku, kiedy się rodzi ta sprawa, tak? czyli właściwie kiedy założono Śledztwo w sprawie Fildorfa to był 92 rok, a jeszcze wcześniej, kiedy już dokonano tych wszystkich oficjalnych rehabilitacji, kiedy uznano jakby bohaterstwo Fildorfa i kiedy o nim zaczęło się robić coraz głośniej, stał się publicznym bohaterem, to od początku jakby to śledztwo szło w stronę osądzenia ludzi, którzy brali udział w tak zwanym mordzie sądowym. Ale ten mord sądowy, czyli to, co się zadziało właśnie, to, to jakby zadziało się właśnie w sądzie cywilnym przede wszystkim. Oczywiście, aresztowany został wcześniej. Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego jakby całą tę sprawę i to śledztwo prowadziło już wcześniej. Natomiast, że możemy się teraz powołać taką spekulację, gdyby rzeczywiście udało się Helenę Wolnińską sprowadzić z Wielkiej Brytanii do Polski, no to moim zdaniem każdy sąd, jakby nie mógłby, jakby sędzia demokratycznego państwa z jeszcze z tak zwanym domniemaniem niewinności, który jest taką cechą charakterystyczną znowu systemu de demokratycznego. demokratycznego ja nie widzę możliwości, żeby można było udowodnić, że jakby Helena Wolińska wiedziała, podpisując tym, tym czas, że... Że to się tak skończy. Że, to się tak skończy. że, że, że tak. On zostanie zamordowana. Oczywiście możemy mówić o jakiejś symbolicznej odpowiedzialności. Możemy mówić o różnym stopniowaniu winy. I oczywiście Helena Wolińska była częścią tego procesu. Natomiast moim zdaniem, no jakby chęć osądzenia jej wynikała jakby włącznie z takich powodów, nazwałabym je... Poza merytorycznych, dlatego że ona nie była wymieniana w tych dziewięćdziesiątym tych drugim roku, w ogóle nie grała jakby roli, jeżeli się przejrze akta sprawy i śledztwa, to Helena Wolińska jest tam wymieniana zupełnie pobocznie w tej sprawie. Później się okazało, że nie ma innych na kogo, mo, na czyje plecy można zwalić nie, taką odpowiedzialność za te stalinowskie zbrodni Oczywiście to śledztwo się strasznie ślimaczyło, tak. Ja rozumiem jakby z frustracji rodziny Fildorfa, chociażby córki, ale nie tylko z powodu tego, że jakby śledztwo, które w 92 roku zostaje wszczęte w sprawie, właściwie do 95, do, do 96 zawisza w próżni pewnej. Teraz znowu odsyłam do książki, żeby tutaj państwa nie bombardować nie wszystkimi, tak, nie spoilerować i nie bombardować wszystkimi, szczegółami. Natomiast rzeczywiście. I to są jakby znowu różne powody. Wiemy, że to jest młode demokratyczne państwo, które ma ogromną jakby liczbę spraw na głowie. Także system sprawiedliwości ma ogromne nowe przestępstwa się pojawiają przez jakby grupy zorganizowane. Dużo się w owym czasie w ogóle dzieje w Polsce. No ale rzeczywiście to śledztwo jakby zawisa w próżni, co powoduje zrozumiałą frustrację rodziny i, i, i szukanie jakichś możliwości. I wtedy, kiedy udaje się wreszcie Wszcząć tę sprawę przeciwko Marii Góreckiej, czyli sędzi, która wydała w pierwszej instancji wyrok śmierci na Fildorfa, ona po pierwszym, pierwszej rozprawie umiera na raka. No i zostaje ten głód, ta pustka, w którą które trzeba zagospodarować. Dokładnie, głód emocji, głód właśnie potrzeby też sprawiedliwości i także zmienia się pogoda polityczna, ponieważ w 1998 roku władze odzyskuje e, prawica i też chęć rozliczenia się z systemem komunistycznym, także postkomunistycznym wydaje się wtedy, że jest wtedy dużo większa. Gościem audycji Historia Bliskie jest Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz. Autorka biografii Heleny Wolińskiej i Włodzimierza Brusa pod tytułem Stygmat. Tracić wszystko i mogę zostać sam. Wolność, kocham i rozumiem wolność. Oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolność. A my wracamy do rozmowy z Katarzyną Kwiatkowską-Moskalewicz. Zanim porozmawiamy, dlaczego Helena Wonińska w okresie okupacji ofiara i zwierzyna łowna sama stała się takim łowczym stalinowskiego systemu opresji, porozmawiamy jeszcze o innych jej śledztwach. To by się udało no, wyciągnąć z, tej, z tego dołu niepamięci inne, inne jest sprawy i one pokazują, że ten obraz jej jakiego, jako takiego bezwzględnego kata, takiego synonimu zła stalinowskiego wcale nie jest taki jednoznaczny. Jest sprawa Ignacego M, takiego autochtona. Nobody, no po prostu człowiek, który w złym momencie znalazł się w złym miejscu, podpalił Stuksiana, prawda? I on no, płaci straszliwą karę. Straszliwą, tak. I tutaj Helena to no, pokazuje swoją bezwzględność, bezwzględność. Tak, czy też tak. jest jakby współwinna tej bezwzględności, bo prowadzi tę sprawę. I on, on zostaje skazany na śmierć. Ale jest inna sprawa. Jest y, proces, trwa w Polsce proces czwartej komendy WINU. Już nie będziemy wchodzili w szczegóły. To jest taka prowokacja ubecka chodziło o wydrenowanie z podziemia jeszcze ukrywających się ostatnich postakowców. I ona paradoksalnie ich no, nie, nie uniewinnia, ale oni nie dostają czapy, tak, co ona... w tamtych czasach jest no, fenomenem. To znaczy, i to też wynika, yy, żeby znowu Ponieważ ona o tym wspomina, jest na to, i rzeczywiście są na to pewne potwierdzenia źródłowe. Natomiast też musimy pamiętać i tutaj idę w poprzek wybielaniu domniemanemu, ponieważ też musimy pamiętać, że Helena Wolińska tych akowców nie ratowała z Podstawowym nie, nie, Z paragrafu, że są akowcami. Tak, ale też podstawowym, jakby jej motorem napędowym do tego typu działania był znowu właśnie chęć wzmocnienia, po pierwsze prokuratury, jak również pewnego skrzydła partii, które już wtedy wystąpiło przeciwko Różańskiemu, ponieważ Różański miał za dużą władzę. Znaczy, czyli konflikt w łonie y, aparatu opresji spowodował, że ona zaczęła czynić dobro. No można tak w skrócie powiedzieć. Znaczy wydaje mi się, że w tym sensie tak, to znaczy yy, no, na pewno nie działała m, jakby z powodów tego, bo to, to byłaby bajka, tak? To znaczy opowieść o tym, że nagle Helena Wolińska jakby zmienia jej się sposób myślenia i nagle zaczyna żałować tych akowców. No to tak do końca nie jest. To byłoby naiwne spojrzenie, gdybyśmy tak w ten sposób spojrzeli. Zwłaszcza, że mamy taką historię bardzo podobną, kiedy w Lublinie podczas wizytacji więzienia zwraca się do niej człowiek który mówi, że go biją w tym więzieniu. Skarży się jej, bo nie jest to prokuratorka z Warszawy, mhm. mając nadzieję, że ona mu jakoś pomoże, a ona na niego skarży. Ha. Mamy też takie, ale mamy też sytuację, kiedy wypuszcza ludzi, ponieważ ja o tym sama mówię, jest jakaś prostytutka z Elbląga, która trafia znowu jako taki zupełnie w. Kamyczek do tej machiny i ma zostać zmiażdżona i oskarżona też o jakieś tam zupełnie, czy też jakby w procesie jakby jako jedna z osób, która, która, która miała być gdzieś tam zaangażowana, a, a, a jakby sprawa jest tak denta, że tutaj Helena Wolińska stoi i staje w jej obronie. Podobnie też jakby cały czas namawia tych swoich do, prokuratorów do tego, podległych jej, rejonowych do tego, żeby walczyli o swoje, swoją niezawisną Wisłość, czy jak największą autonomię od Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. To jest cały bardzo skomplikowany proces, który jest taki powiedziałabym, akoherentny. Bardzo ciężko było w ogóle pisać o tym okresie. Hmm. Yy, inna sprawa. Yy, zostaje aresztowana Ewa Piwińska. Osoba święta, można powiedzieć, dla tego środowiska komunistów, no bo ona ukrywała komunistów, ukrywała dziewczyny, które uciekały, no nie tylko dziewczyny, chłopaków też, którzy uciekali z getta. Hedda Bartoszek, Anna Duracz, Ewa Patria, Stanisława Sowińska. Może te nazwiska dzisiaj nic nie mówią, ale to są jej towarzyszki, Często Żydówki, czyli zwierzyna łowna, no, ludzie, którzy nie powinni żyć, no, z paragrafu y, ustaw norymberskich, czyli jej przyjaciółki. Kobiety, które razem z nią no, w, przeżyły ten najgorszy okres. One siedzą w, w, w więzieniu i ona nie robi nic, nie wyciąga ich. A przecież no, wiemy, że chodzi na przyjęcie do Bieruta. Jóźwiak, jej mąż, jest no, potężnym człowiekiem, no, jest szefem milicji. Y, ona jest też wysoko w tej prokuraturze. No, naprawdę, to jest elita PRL-u. On już to jest w Biurze Bezpieczeństwa, tak, to znaczy i znowu to się nakłada na siebie i zdecydowanie znowu nie jest tak, że Helena Wolińska nikomu nie pomogła, bo pomogła, ale nie wszystkim. I teraz oczywiście jest wielkie pytanie na temat tego, to znaczy też musimy jakby sobie to głośno powiedzieć, ponieważ jakby w tym ferworze wieszania różnych win i przewin na Wolińską mogłoby, no, nie wiem, słuchacze mogliby dojść do wniosku, że nie wiem, to ona oskarżała, to absolutnie nie było takiej. Mhm. Kwestia jest też tego, że po prostu zastanawialiśmy się nad córką Ewy Piwińskiej, czy Wolińska wiedziała, czy mogła nie wiedzieć o jej planowanym aresztowaniu i czy mogła, czy nie mogła ostrzec Ewy Piwińskiej, która pracowała wtedy w ambasadzie we Włoszech, wróciła do Polski została zgarnięta z pociągu, wracając do Rzymu. Także jej rodzina myślała, że już jest, będzie właśnie we Włoszech i szukano jej tam, a gdzieś ona zaginęła. Po prostu zaginęła jeszcze do tego, co jest tragiczne. Tym bardziej z kilkumiesięcznym dzieckiem oddanym przez Józefa światło, tego Józefa światło, do sierocińca, gdzie zmarło. Gdzie zmarło. Nie no, tragedia, spiętrzona tragedia. Ale oczywiście pytanie, ale teraz musimy sobie zadać jeszcze takie pytanie, co z tego wszystkiego wiedziała Helena Wolińska? Bo ja tego też... My jakby nie nie udało się, wam się yy, nie, dowiedzieć. No nie wiemy tego, tak. Mówię. To nie wiemy tego. To nie ma, nie, nie ma jakby w papierach. To znaczy w tym sensie, że to jest też tak, że ona mogła wiedzieć, że jest planowane aresztowanie. A tylko te sprawy też były w różny sposób trzymane w tajemnicy. to Więc to wszystko nie jest taki, to jest taki węzeł gordyjski, któremu ja się przyglądam, patrzę i sprawdzam w najróżniejszych źródłach, czasami bardzo nieoczywistych, tkając tę osobę opowieść i starając się, żeby ona była jak najbardziej wiarygodna, ale w tym sensie również, że wiarygodna nie z tą opowieścią, którą znamy o czasach stalinizmu, tylko z tym, jakby co, co rzeczywiście wtedy się działo, mogło się wydarzyć i wyznaczyć granice między tym, co kto wiedział, czego nie wiedział. Na mnie jest łatwo oceniać jakby z końca opowieści. To jest też bardzo ciężkie I jakby znowu nie próbuję tutaj w żaden sposób usprawiedliwiać tego, że ona nie powiedziała Piwińska. Piwińska grała po prostu fundamentalną rolę dla, w czasie okupacji dla Heleny Wolińskiej. Ona i po prostu uratowała Arka życie. Arka to można powiedzieć, że to Dokładnie jest taka tak. żydowsko-komunistyczna Arka Noego, a mimo to, no właśnie, pomogła, nie pomogła. Ważne jest także, z swojej książki się dowiadujemy, że Wolińska jest bezwzględna również dla swoich. To jest też taki fenomen, prawda? Pisze donos na wiceszefa prokuratury wojskowej, Naczelnej Prokuratury Wojskowej, Józefa Feldmana, do Komisji Kontroli Partyjnej. To niby dzisiaj śmiesznie brzmi, ale to wtedy było groźne. Ona tam ujawnia jego wrogi stosunek do ZSRR. No to to jest... W czasie pobytu, czyli jakby 10 lat wstecz, tak, to, co jest jest to jest absurdem. To jest, to jest ostry zarzut. No, co, co zrobiła Kliszce, to też, też wiadomo. Kl Kliszko jej nienawidził razem z Gomułką zresztą do końca, więc, nie, więc ten Rzeczywiście ten jej katalog działań jest, jest różny. Kiedy pojawia się u niej taka pierwsza refleksja, że służyła złu i że być może myliła się? Bo zakładamy, że wierzyła w partię, wierzyła tak, tak, w system z, z, z, z, z i była y, takim wiernym janczarem systemu z czystości z, z, z, z serca. No właśnie ciężko powiedzieć, ale chciałam jeszcze o czymś innym trochę pokazać Ci jakby sprawę z drugiej strony, ponieważ to jest jakby bardzo ciężko odpowiedzieć na to pytanie, no bo znowu możemy trochę pospekulować, ja oczywiście mogę trochę pospekulować, bo mam jakieś pewne pomysły, ale, ale oczywiście yy, jest to moje przypuszczenie, ale wracając jeszcze do faktów, to chciałam Ci pokazać właśnie na przykładzie tego donosu na Feldmana, ale i wcześniejszych takich różnych działań Heleny Wolnińskiej, bo ją często się przedstawia jako taką bardzo bez, nie, nie tylko bezwzględną, ale też taką wpływową osobę. A tu się okazuje, że dużo z tych działań Heleny Wolnińskiej, zarówno właśnie takich jak, jak ten donos, ale też inna sprawa, na przykład teraz mamy w Teraz będzie przypadać 80 rocznica pogromów kieleckiego i Helena Wolińska jednych, znaczy próbowała doprowadzić do skazania osoby, które zresztą jeden, jeden z nich był, był milicjantem, które brały udział w tymże, w tymże pogromie. Jej pozycja w tej Naczelnej Prokuraturze Wojskowej i jej rzeczywista chęć, tu w tym wypadku moim zdaniem absolutnie słuszna, rozliczenia tych ludzi za udział właśnie w mordzie. Ona tam parol wręcz na, na nich. No, to długo trwało. To, jakby, tak? I to słusznie I ona przecież, się odbiła, no, prawda? I odbiła się dokładnie. I nagle okazuje się, że jakby sąd w Kielcach cały czas jej to blokował. Więc te, i to jest, jakby, tam jest szereg różnych spraw, yy, które pokazują Helenę Wolnińską ze złej strony, część właśnie z tej strony lepszej. Natomiast jed, jednoznacznie też pokazuje, że nie była na tyle wpływowa, jak się chciało, to jej, przychciano jej przypisać w latach 90. To też jest ważne, kiedy mówimy na przykład właśnie później też o sprawie Fildorfa, jak mówimy o różnych tych, żeby to też jakby zobaczyć to w tym kontekście no takim, takim, takiej właśnie nie, na pewno nie była wszechmocna i na pewno nie mogła robić wszystkiego, co chciała. Gościem audycji Historia Bliska jest Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz. Rozmawiamy o Halenie Wolińskiej prokurator Wojskowej Czasów Stalinowskich. Chciałbym być... Polskie Radio Jedynka. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Kwiatkowską Moskalewicz. Rozmawiamy o Twojej biografii Heleny Wolińskiej. Pisze, że ta jej taka bezwarunkowa wierność PPR, a potem PZPR miała swoje źródło w Zagładzie. Wolińska o partii mówiła, to była moja rodzina. Nawet nie partia, tylko rodzina. Nikogo innego nie miałam. Wszyscy zginęli w Zagładzie. No właśnie, czy to jest... Czy my możemy na takiej szali Ozyrysa postawić to zdanie po tej stronie usprawiedliwiającej ją? Ja bym w ogóle nie chciała stosować takiej szali. To znaczy w tym sensie, bo jakby ja siebie nie widzę ani jako historyczka, ani jako reporterka, jako właśnie... W żaden sposób jako sędzia, to znaczy w tej postaci. Staram się ją opisać, zwłaszcza na podstawie szerokiego e, wachlarzu źródeł. I taka jest moja rola i nie podaję ocen. Myślę, że to też widać w tej książce, mm, tak, że, tak, że, tak. Że, że jakby nie... Żonglujesz cytatami Żongluj, bardzo, tak. bardzo sprawnie Zwracam, dobranymi. Jakby, jeśli chodzi o jakby cel, który sobie postawiłam to na pewno w odpowiedzi na taką reifikację, uprzedmiotowienie Heleny Wolińskiej, jak i w ogóle szeregu komunistów, ja chciałam ich urzeczywistnić, to znaczy pokazać ich jako ludzi z krwi i kości, bo mam wrażenie, że od właśnie 1989 roku, a zwłaszcza właśnie ta sprawa Wolińskiej to bardzo dobrze pokazała, nastąpiła, takie nastąpiła właśnie taka narracyjna reifikacja, to znaczy opisywano figury zamiast ludzi, to mówię, tych bestie na przykład, tych książki wszystkie o bestiach. Kobieta, o... Fizytor, kobieta taka, taka tak, taka tak, Kierowana za z nienawiścią. I to wszystko zaciemnia rzeczywistość. Tak naprawdę. I działa na szkodę. Nas wszystkich. To znaczy, żebyśmy spróbowali sobie zrozumieć, co się właściwie wydarzyło i w powojniu, i w czasie polskiego stalinizmu. I później, a tego typu sztuczna narracja zbudowana na takich właśnie antynomiach, na takich w ogóle sprzecznościach nie ułatwia tego zrozumienia. A to jest kluczowe moim zdaniem, żeby właśnie pokazać ludzi ich wybory, ich losy, ich tragiczne czasami decyzje, tragiczne w skutkach także dla innych, tragiczne w skutkach dla siebie. Więc stąd też jakby ta książka, stąd też te staty, stąd też... Moje też takie wielkie szczęście, że udało mi się dotrzeć do tak zwanych dokumentów osobistych Heleny Wolińskiej, co nie było proste, bo ona odmawiała. Ona nie chciała rozmawiać. Prosił ją o wywiad Kołakowski, prosił ją o wywiad Adam Michnik. Ona nie chciała bliskim opowiadała. Opowiadała, ale nie chciała występować publicznie. Ta, I ona publicznie też to tłumaczy, chciała. dlaczego nie chce wystąpić publicznie. Uważała, że byłoby to usprawiedliwianie się. Uważała, że to, co się wydarzyło, bo to rzeczywiście też się to wydarzyło i to też myślę, że jest ważne, że w momencie, kiedy ona w ogóle dostała jakby no, zaproszenie, to nie wyzwanie do stawienia się w sprawie do Polski, ta kampania medialna, która wybuchła właściwie w momencie jakby całej tej sprawy, yy, która jakby powinna się rozgrywać być może w jakiejś większej ciszy gabinetów, ciszy instytucji, spowodowała, a jakby publicznie już wyrok zapadł, zapadł jak zauważyłeś, tak. bardzo szybko. To jakby to zablokowało jakimkolwiek moim zdaniem też jej, ja nie, nie, nie, nie przesądzam, czy ona by przyjechała, czy nie, być może nie, ale były, na no to też zwracają uwagę prawnicy, z którymi rozmawiam, były różne jakby ścieżki dotarcia do Heleny Wolińskiej i niekoniecznie ta, którą wybrana, była optymalna, żeby w jakiś sposób, no nie wiem, spróbować rzeczywiście urzeczywistnić to śledztwo i, i dokrywać Tak, bo ona końca. przecież pod koniec życia mówiła bardzo nawet szczerze, bliskim o tym w co się zaangażowała, jak się zaangażowała, że rzeczywiście może nigdy nie powiedziała, że ma krew na rękach, ale że robiła świństwa, że robiła głupoty, że to są haniebne czyny. To są jej słowa, prawda? Czyli jakaś refleksja, totalna refleksja u niej zachodziła. To nie jest taki diabeł Bezwarunkowo no można jasny, powiedzieć. Tak, no to jest jakby to jest osoba ze swoimi traumami, to jest osoba z. O właśnie, i tu chciałbym mm -hmm. zadać Ci pytanie, bo ty o niej potrafisz też napisać czule. Zwłaszcza to jest ta pierwsza część książki, kiedy mamy do czynienia z młodą mamą, jest wojna, wybucha wojna, no wiadomo, ona jest. Zaraz może zginąć, w każdym momencie może zginąć w zasadzie, jest w welwowie, jej mąż, w zasadzie partner znika, prawda, tam doszło do takiego nieporozumienia, ona zostaje sama, to jest trup na urlopie w strasznie, no, ekstremalnie trudnej sytuacji. Próbuję sobie jakoś radzić. Ty wtedy tak jakby budujesz tą narrację, że wszyscy jej współczujemy. To, co się wydarzyło powiedzmy od 1939 roku, od wybuchu wojny, zresztą i wcześniej, jakby pokazuje jej niełatwe losy i ten punkt, który wydaje mi się, że nawet ciężko wskazać, który z tych punktów byłby najbardziej taki tragiczny i, i taki moment jakby największego, być może wtedy, kiedy o czym mówiła bardzo mało i właściwie wspomniała w jednym źródle, kiedy wychodzi właśnie z tego wagonu, który ma jechać do Treblinki, być może to jest to, być może wtedy, kiedy zostaje wysłana przez Mołojca w pierwszą akcję partyzancką, tak zwaną, bez żadnych dokumentów. W ogóle nie ma dokumentów, nie ma dokumentów, nie ma dokumentów z polskim nazwiskiem. No dokładnie, więc jedzie, jakby, jedzie na śmierć, ja To nazywałam samobójczą jest misją, misją. Tak, tak, tak. Tak, znaczy to oczywiście też trzeba powiedzieć tutaj, oddać jakby y, sprawiedliwość Mołojcowi w tym sensie, że on był jakby równie bezwzględny także dla innych towarzyszy, to nie było Wiele tak, że... I też zresztą bezwzględny dokumentów. był względem siebie, dokładnie, mm. dokładnie w bardzo podobny sposób. Jakby w tym sensie, że to rzeczywiście e, uważał, że tę formację Gwardii Ludową trzeba budować, nawet jak się nie ma pieniędzy i broni. I tak też było. Więc on jakby tutaj też jest ważny podkreślić ten kontekst, że on nie wysyłał tej dwójki Żydów, dlatego że są, wiem, Żydami na pewną śmierć, e, nie dając im broni i pieniędzy. Oni po prostu tego nie mieli. Ale tak rzeczywiście było. Ale szereg tych wydarzeń, które powiedzmy dzieją się właściwie od zostawienia, od 28 czerwca, 1941 roku, kiedy zostaje sama, sama w ciąży, w oblężonym już Lwowie, Zaraz potem dzieją się te słynne Pogrom. pogromy lwowskie, tak, które ona też jest znowu bardzo mało źródeł na ten temat, co się działo, co widziała, ale wiemy, że była wtedy w mieście, a to już w, i była Żydówką i komunistką i to już jakby, to nam wystarczy właściwie, to miasto żeby... zamieniło się w safari, znaczy w, w, w, pogoń za, za Żydami i, i ten mord, sfotografowany zresztą jest mnóstwo zdjęć, mnóstwo świadectw I, i to potem tak, my znamy te, przecież znamy te, te, te, te, te zdjęcia, one są jakby, żyją w świadomości i później ta ucieczka do Warszawy, również jakby zupełnie dzika i bez, bez dokumentów i absolutnie niebezpieczna i ten powrót i to jak próbują zakładać właśnie PPR w getcie znowu ucząc się i ona uczyła Dziewczyny, które przyszły do niej się szkolić, tworzono takie tak zwane piątki bojowe i uczyły się na drewnianych pistoletach, ponieważ nie było innych. I cała ta jakby coraz większa beznadzieja i potem wielka akcja likwidacyjna, w której ona traci wszystkich, całą swoją rodzinę, najbliższą, również teściów. To wychodzenie, wychodzenie właściwie wnik z wnikąd, wnikąd, tak, może tak powiedzieć, ponieważ Lewartowski, czyli szef PPR-u w Getcie, nie ma w owym czasie kontaktu z tak zwaną centralą, więc wysyła tych swoich młodych komunistów żydowskich, właściwie w pustkę, w niczość, ale no jakby dając im tym samym tro jednak jakąś tam szansę. Na przeżycie. Nadzieje, I, tak się, też, I tak się hmm. też dzieje właśnie z Heleną Wolińską i jej towarzyszką Kazimierą Kagan. Że... Ale to jest rzut Ale... momentu, prawda? Niektóre ko się udaje, są gwałcone i mordowane. Zupełnie, zupełnym, absolutnym przypadkiem udaje im się przeżyć. Dostają się gdzieś do Międzyrzeca Podlaskiego. A tam znowu, zamiast jakby bezpiecznej mniej więcej chociaż przystani, tam się zaczyna Międzyrzecka zaraz akcja likwidacyjna. Więc mamy jakby do czynienia z, no, z absolutnym koszmarem, jakby z taką kaskadą wydarzeń, której, która, która wydaje się właściwie absolutnie niemożliwa do przeżycia. No i to ma swój koszt. tak? To się składa. E, pisałaś swoją książkę 10 lat. Powiedz krótko na koniec, co było najtrudniejsze? W jaki moment opisywany? Albo jakie spotkanie ze świadkiem? Najtrudniejsze było właśnie odejść tą sprzeczność. Sprzeczność jakby Heleny Wolnickiej, ale też Włodzimierza Brusa, bo o nim nie wspominaliśmy. No właśnie, bo to jest podwójna, Mało, tak? podwójna biografia. E oddać taką niekoherencję czasów. Sam piszesz, to wiesz, że jakby od literatury wymaga się pewnego, pewnej całości, pewnej stworzenia takiego relacji przyczynowo-skutkowej. I że jakby w takim klasycznym ujęciu czytelnik powinien dostać taką potrudzie przeczytania książki, zwłaszcza długiej, powinien jakby dowiedzieć się coś i wiedzieć, co powinien, nie wiem, wyrobić sobie sąd w mm -hmm. pewnych mm -hmm. sprawach. I ta literatura ma właściwie to jest taki trochę pozytywistyczny pogląd na temat literatury. A tymczasem jakby ta rzeczywistość, zwłaszcza właśnie w tych niesamowicie dramatycznych momentach i zwłaszcza, jeżeli bierzemy pod uwagę takie osoby trudne do opisania jak Helena Woliska, jest tak kompletnie sprzeczna, niekoherentna, że trudno jakby to ułożyć potem w opowieść. To było najtrudniejsze. ale też bardzo trudno było się przebijać przez ten język, który powstał właśnie od 89 roku. Te związki frazeologiczne, które właśnie mówią o bestiach, o zbrodniach, krwi na rękach. Jakby ja nie chciałam iść w antyjęzyk. To znaczy nie chciałam tak, jakby tak, tworzyć kontrjęzyka. Chciałam sobie wytworzyć jakiś swój sposób opisu tego wszystkiego. I jakby trochę tak musiałam karczować to wszystko. To więc to było najtrudniejsze. To jest piękna puenta naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję. Gościem programu Historia Bliska była Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz. Historyczka i biografka, autorka książki Stygmat. Biografia Heleny Wolińskiej i Włodzimierza Brusa. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. A ja się z Państwem żegnam. Michał Wójcik, dobranoc. Polskie Radio. Lektury jedynki. Przed nami kolejny fragment lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa. Wokulski razem z baronem Dalskim jadą do Zasławka na zaproszenie prezesowej. Z pociągu przesiadają się do powozu. Skwadrans upłynął, zanim upakowano rzeczy w powozie. Nareszcie Wokulski i Baron usiedli. Furman w piaskowej liberii machnął batem w powietrzu i para dzielnych siwych koni ruszyła wolnym kłusem. – O, panią Wąsowską rekomenduję panu – mówił Baron. – Brylantnie kobieta, a jaka oryginalna! Za stacją ukazały się na widnokręgu lasy, bliżej wzgórza. Droga wiła się między nimi, wbiegała na ich szczyty lub spadała na dół. Na jednym z takich wzniesień Furman zwrócił się do nich i wskazując batem przed siebie rzekł: O, państwo tam jadą brekiem. Gdzie, kto? Zawołał baron, prawie wspinając się na kozie. A, tak, to oni, żółty brek. — I gniada czwórka. Ciekawem, kto jedzie. Niech no pan spojrzy. — Zdaje mi się, że widzę coś pąsowego — odparł Wokulski. lodowaty chłód. Spojrzał na damę w białej narzutce i zobaczył pobladłą twarz z wielkimi oczyma, w których widać było smutek i obawę. Szczególna narzeczona pomyślał. Ciąg dalszy lalki Bolesława Prusa w interpretacji Jerzego Kamasa usłyszą Państwo nie jutro, bo jutro transmisja meczu, ale w środę o tej samej porze. Jedynka.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 Jedziemy do Kataru! Mamy nadzieję, że teraz będzie podobnie. Transmisja z meczu Szwecja-Polska i nasze studio w programie pierwszym Polskiego Radia. Zapraszamy już jutro, kilka chwil po 20. To będzie wielka piłkarska uczta i gra o wszystko. Tomasz Kowalczyk. Tadeusz musił Do usłyszenia. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Reklama Ogłoszenie społeczne Pamiętasz tę piosenkę? Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby Twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl Ogłoszenie społeczne JEDYNKA Polskie Radio. Radio kierowców. Mariusz Dąbrowski, zapraszam. Koniec kłopotów na drodze ekspresowej S8 na odcinku Węzeł Węzołolośnica z zachód. W pobliżu Oleśnicy na 50 kilometrze jezdni w kierunku stolicy zepsuta ciężarówka blokowała przez dość długi czas prawy pas ruchu. W tej chwili te dobre informacje od drogowców są takie, że S8 na swym 50 kilometrze w rejonie Oleśnicy jest już trasą przejezdną. Wciąż kłopoty na Krajowej Jedenastce na odcinku Jarocin Pleszew w pobliżu Witaszyc. Na 355. kilometrze zderzyły się auto osobowe z ciężarówką. Droga dość długo była trasą zablokowaną. W tej chwili obowiązuje tam ruch dla obu kierunków tylko jednym pasem. Krajowa jedenastka raz jeszcze i tym razem dobra wiadomość. Nie ma już utrudnień na odcinku Ostrzeszów-Kępno na 432. kilometrze, gdzie zderzyły się auto osobowe i motocykl. Krajowa siedemnastka, odcinek Zamość, Tomaszów Lubelski w pobliżu miejscowości Łabunie Reforma. Na 192 km auto uderzyło w bariery linowe. Jezdnia w kierunku Tomaszowa Lubelskiego ma zablokowany jeden z pasów ruchu.